Minęła 19. Tu program pierwszy polskiego radia. Aktualności jedenki Andrzej Kocjan. Prezes pisu wezwał na dziś na rozmowę Mateusza Morawieckiego to po tym, jak były premier założył własne stowarzyszenie. Premier Słowacji chce lecieć nad Polską do Moskwy. Wcześniej przelotu odmówiły mu kraje bałtyckie. Krótkie metraże Warszawskiej Szkoły Filmowej na festiwalu w Cannes studenci bardzo się cieszą. Już niebawem dojdzie do spotkania prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowa ma dotyczyć kontrowersji wokół nowego stowarzyszenia Rozwój Plus i napięć w partii, które od kilku dni wywołują spekulacje o możliwym rozłamie. Przed siedzibą PiSu na Nowogrodzkiej w Warszawie jest nasz reporter Jan Olęcki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakie są kulisy tego spotkania i czego możemy się po nim spodziewać? Według zapowiedzi to spotkanie ma być próbą rozładowania napięcia, które narosło wokół inicjatywy Mateusza Morawieckiego. Jarosław Kaczyński nie ukrywa jednak, że traktuje ją bardzo poważnie i ostrzega przed konsekwencjami. Chodzi o to, żeby była zupełna jasność, że nie następuje rozkład partii, dwu władza w partii, no i wreszcie rozpad już organizacyjny. Co do tego muszę mieć pewność, no w przeciwnym razie będę musiał podjąć odpowiednie środki. Z kolei Mateusz Morawiecki tonuje nastroje i przekonuje, że to nie rozłam, a jedynie, jak sam mówi, komunikacyjne turbulencje. Dodaje też, że jego współpracownicy nie powinni obawiać się o swoją przyszłość. Z całą pewnością te osoby, które ze mną współpracują będą na listach wyborczych. Nie widzę w tym żadnego ryzyka. W jej sprawiedliwości słychać różne głosy. Od zapewnień o jedności, po opinię, że napięcie jest realne. Dzisiejsza rozmowa mo może więc przesądzić, czy mamy do czynienia tylko z wewnętrznym sporem, czy początkiem poważniejszych zmian na prawicy. Jan Oleński, dziękuję za relację. Słowacja prosi Polskę o zgodę na przelot samolotu premiera Roberta Ficy do Moskwy, przekazuje Polskiemu Radiu rzecznik naszego msz Maciej Wewiór. Wcześniej zgody na taki przelot nie wydały kraje bałtyckie.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 Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump bagatelizuje irańskie twierdzenia, że Teheran nie weźmie udziału w kolejnej rundzie rozmów pokojowych w Pakistanie. W wywiadzie dla dziennika The New York Post powiedział, że jest gotów osobiście spotkać się z irańskimi przywódcami, jeśli dojdzie do przełomu. Donald Trump powiedział New York Post, że wiceprezydent J.D. Vance, specjalny wysłannik Steve Whitkoff i doradca Jared Kushner wylecieli już do Islamabadu, aby przygotować kolejne spotkanie. Lecą tam teraz, będą na miejscu dziś wieczorem, powiedział prezydent.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 Trump wyraził jednak przekonanie, że rozmowy się odbędą, a nawet zadeklarował gotowość udania się do Pakistanu na ewentualne podpisanie porozumienia. Z Białego Domu, Marek Wałkuski, Polskie Radio. W interesie wspólnoty międzynarodowej leży jak najszybsze zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie, uważa premier Donald Tusk. Mówił o tym w Gdańsku podczas wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Szef rządu zaznaczył, że dla Polski priorytetem jest wygaszanie napięć i osiągnięcie porozumienia w amerykańsko-izraelskim konflikcie z Fakt, że ewidentnym beneficjentem wojny stał się Putin i Rosja, zarówno wysokie ceny paliw, niepotrzebne zupełnie konflikty w obrębie NATO i wspólnoty Zachodu, nie do końca zrozumiała dla mnie decyzja o przedłużeniu zwolnienia sankcji na rosyjską ropę przez naszych amerykańskich przyjaciół, to wszystko pokazuje, że ta wojna nikomu nie przynosi korzyści. Donald Tusk przekazał Francji kondolencje po śmierci francuskiego żołnierza. Premier przypomniał, że niedawno w Libanie ranny został również polski żołnierz. To są aktualności jedynki. Dwa filmy studentów warszawskiej szkoły filmowej znalazły się w programie Short Film Corner, odbywającym się w ramach części branżowej Festiwalu Filmowego w Cannes. To film Kanan, Dominika Mireckiego oraz bez przepisu Filipa Wieczorka. Reżyser drugiego z tych filmów opowiedział historię młodej polsko-gruzińskiej dziewczyny, która musi zmierzyć się z presją i niepowodzeniami. Wychowywałem się wśród bardzo ambitnych młodych ludzi i ten temat presji, ambicji, kariery jako takiego centrum tożsamości stał się dla mnie bardzo trudny.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 To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Wieczorem i w nocy sporo rozpogodzeń. Padać może tylko w pasie od Wrocławia przez Katowice po Kraków. Zimno. Na przeważającym obszarze termometry pokażą około plus 1 stopnia, ale synoptycy ostrzegają przed przymrozkami. Są alerty dla większości regionów. Miejscami przy gruncie temperatura może spaść do minus czterech stopni. Ciśnienie w Warszawie to teraz tysiąc trzech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 Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykanus. Leon XIV kontynuuje wizytę w Angolii. Dziś udał się do peryferyjnego miasta Saurimo. Angolo, pozostań wierna swoim chrześcijańskim korzeniom, zachęcał papież podczas mszy świętej. Ojciec Święty odwiedził też dom dla osób starszych, przypominając, że strzegą one mądrości narodu. Dorota abdel aktualności z Watykanu. Leon XIV jako pierwszy papież w historii odwiedził dziś peryferyjne miasto Saurimo w północno-wschodniej Angolii. We mszy świętej, której przewodniczył, wzięło udział około 60 tysięcy wiernych, dwukrotnie więcej niż się spodziewano. Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, papież zachęcił, by katolicy zadawali sobie pytanie o powody, dla których poszukują Boga. O Pan spogląda w nasze serce i pyta nas, czy szukamy Go z wdzięczności czy interesownie, z wyrachowania czy z miłości. Tłum postrzega Jezusa jako środek do osiągnięcia czegoś innego. Gdyby nie dał im czegoś do jedzenia, Jego gesty i Jego nauczanie nie wzbudziłyby zainteresowania. Dzieje się tak wówczas, gdy autentyczną wiarę zastępuje zabobonne kupczenie, w którym Bóg staje się bożkiem. Szukanym tylko wtedy, gdy jest nam potrzebne. Zupełnie inne jest nastawienie Jezusa wobec nas. Chrystus powołuje nas do wolności. Nie chce słukań, klientów, ale szuka braci i sióstr, który mógłby się poświęcić całym sobą. Zachłanność opisaną na kartach Ewangelii Leon XIV odniósł także do bieżących niesprawiedliwości społecznych, widocznych zwłaszcza w krajach Afryki. Kiedy niesprawiedliwość deprawuje serca, chleb wszystkich staje się własnością nielicznych. Każda forma ucisku, przemocy, wyzysku i kłamstwa zaprzecza zmartwychwstaniu Chrystusa, najwyższemu darowi naszej wolności. Co musimy uczynić, aby przyjąć ten dar? Naucza nas tego sama Ewangelia. Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Na Musza święta w Saurimo to ostatnie duże spotkanie papieża z wiernymi w Angolii. Na jej zakończenie polecił im, by pozostali wierni wyznawanej wierze. Angola. Angolo, pozostań wierna swoim chrześcijańskim korzeniom. W ten sposób będziesz mogła nadal coraz pełniej wnosić swój wkład w budowanie sprawiedliwości i pokoju w Afryce i na całym świecie. Także dzisiaj LON 14 odwiedził podopiecznych i personel Domu Opieki dla osób starszych w Saurimo. Przy tej okazji przypomniał o szczególnej roli seniorów w społeczeństwie. Opieka nad najsłabszymi jest bardzo ważnym znakiem jakości życia społecznego danego kraju. I nie zapominajmy, osoby starsze nie tylko wymagają opieki, ale przede wszystkim wysłuchania, ponieważ strzegą mądrości narodu. Jesteśmy winni im wdzięczność, bo zmagały się z wielkimi trudnościami dla dobra wspólnoty. Więcej wiadomości na portalu ukośnik.pl .va i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.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 Tradycyjnie zapraszam na trzy rozmowy. Już za chwilę połączymy się ze studiem Radia Katowice i podyskutujemy o mikrolasach. Następnie odwiedzimy Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, a na końcu tego magazynu porozmawiamy o warsztacie dawnego Drzeworytnika. Kłaniam się, zaczynamy. Jedynka. Polskie Radio. Katowiccy samorządowcy posadzili pierwszy w mieście mikrolas według japońskiej metody mającej umożliwić szybkie przekształcenie niewielkich terenów w gęste, bioróżnorodne i szybko rosnące ekosystemy. Chodzi o metodę Miyawaki, o której opowiedzą zaraz Państwa i moi goście, a są nimi pani Michalina Droszcz z fundacji One More Tree Foundation oraz pan Michał Szafraniec z Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach. Dobry wieczór, kłaniam się. Dobry wieczór. Dobry wieczór to może zacznijmy najpierw od tej metody Mijałaki i w ogóle od tego, czym są mikrolasy, czyli właściwie o czym będziemy teraz rozmawiać. Sama metoda Miyawaki, jak już pan wspomniał, wywodzi się z Japonii. Została stworzona przez botanika Akire Miyawaki i metoda ma tak naprawdę, przynajmniej w mojej ocenie, bardzo proste założenie. Założenie jest takie, że na niewielkim obszarze, na niewielkiej powierzchni sadzimy dużo i gęsto drzew. Najlepiej, a tak naprawdę wskazuje się w tej metodzie, żeby były to drzewa rodzime. Co rozumiemy przez drzewa rodzime, to są te, które naturalnie i historycznie występują na danym obszarze, więc tutaj mówimy o obszarze Europy Wschodniej, obszarze stricte polskim. I tak naprawdę nasadzając te drzewa w dużej ilości, bardzo gęsto, symulujemy w pewnym stopniu warunki leśne. Co nam to daje? Daje nam to to, że te drzewa z jednej strony się wspierają po to, żeby się na danym terenie utrzymać i wzrosnąć, a z drugiej strony konkurują ze sobą i o substancje odżywcze, i o dostęp do światła, co znacząco przyspiesza ich wzrost. A takie rozwiązania właśnie jak mikrolasy to jest częste rozwiązanie w dużych miastach Polski czy Europy na świecie? Czy tutaj Katowice są pionierem? Jak to wygląda? Jeżeli chodzi tutaj o całą Polskę, nie jest to jeszcze... Jakoś bardzo popularne, natomiast jak najbardziej można powiedzieć, że Katowice są jednym z takich pierwszych miast. Na pewno na Śląsku, ponieważ w Polsce już mamy kilka takich mikrolasów. Tutaj jak najbardziej można powiedzieć, że to się rozwija, coraz bardziej idzie tutaj do nas, do Polski, no bo jest to naprawdę... Fajna inicjatywa, jeżeli chodzi właśnie o miasta, o takie lasy w miastach, szczególnie przy tych betonowych, że tak powiem, środowiskach. Więc tak jak najbardziej można wspomnieć tutaj, że Katowice są jednym z takich pionierów właśnie nasadzeń. Żeby mikrolasy były efektywne, tak rozumiem, to powinny być sadzone właśnie w centrum miast, tam gdzie jest dużo betonu, dużo bloków, dużo infrastruktury, dużo samochodów, no po prostu w miastach, które są zanieczyszczone. Z jednej strony tak, z drugiej to jest tak nie do końca, bo jednak żeby mieć pewność, że ten las będzie pełnił swoją funkcję, a przede wszystkim, że będzie rózł tak jak należy, czyli zdrowy, zielony, powodujący te wszystkie ekologiczne plusy, o których teraz się tak dużo mówi, to pewne warunki muszą być też spełnione. Tak? To nie jest po prostu tak, że bierzemy fragment w mieście i sadzimy las, sadzimy drzewa, sadzimy rośliny. To tak naprawdę dotyczy się wszystkich nasadzeń, które wykonuje się w przestrzeniach miejskich. Ten teren trzeba no, przygotować. To jest jakby jeden aspekt. Tak? U nas to przede wszystkim polega na napowietrzeniu tej gleby, Usunięciu kamieni, powiedzmy, jakichś innych rzeczy, które mogą się znaleźć. No w Katowicach niestety tak jest, że oprócz kamieni znajdujemy cegły, fragmenty betonu, powiedzmy, więc jakaś tam praca jest. I też nie każde miejsce w mieście nadaje się na to, żeby te lasy, czy ogólnie zieleń, jeżeli mówimy o drzewach, o krzewach, o kwiatach, może nie spełnić tej funkcji, że te, że te rośliny się przejmą, My to też na terenie miasta widzimy. Ale jeżeli znajdziemy takie miejsce, to jak najbardziej staramy się, czy to my jako zieleń miejska, czy mieszkańcy sugerują, czy radni miejscy, staramy się, żeby te miejsca no właśnie przekształcić na coś innego, coś zielonego. W przypadku Katowic, to pierwsze miejsce, które powstało w centrum, to było miejsce, w którym kiedyś była założona łąka kwietna. One też jakby mają swoje specyficzne warunki, jeśli chodzi o ich funkcjonowanie, ich istnienie, ich utrzymanie. No i niestety no, z czasem te łąki kwietne no, zarastają, stają się takie bardziej dzikie. Widząc to stwierdziliśmy, że po pierwsze mamy miejsce w centrum miasta Katowic, które jest no, w tym momencie jednym z bardziej takich zabetonowanych fragmentów miasta. Więc stwierdziliśmy, że to miejsce by się fajnie nadawało na to, żeby tam to zrobić. Powierzchnia też była odpowiednia. Jak zaczęliśmy tą glebę szykować, to również się okazało, że tam są bardzo fajne warunki, żeby te drzewa nasadzić, żeby one się przyjęły i tak to powstało. Więc ta selekcja też w jakim stopniu się tutaj odbywa. I my też tak naprawdę nie skończymy tylko na tym, tak? bo w tym momencie mamy ten jeden las w centrum. Mamy kolejny las, który jest na osiedlu Paderewskiego też założony. Za chwilę będziemy zakładać kolejny na osiedlu Witosa. I w domyśle w każdej dzielnicy Katowic, których mamy łącznie 22, powstanie po jednym takim lesie w ciągu najbliższych trzech, czterech lat. A jaka była geneza tego pomysłu, tego rozwiązania w Katowicach? Bo to jest rozumiem ścisła współpraca miasta z właśnie fundacją One More Tree Foundation. Jeżeli chodzi tutaj o nas i nasz udział w tym, my jako fundacja działamy już od kilku lat. Staramy się zawsze łączyć też tą lokalną społeczność, współpracujemy właśnie z gminami i również z firmami, więc odezwaliśmy się właśnie w, do miasta Katowice. Miasto Katowice również wykazało taką chęć współpracy i nasadzeń takiego lasu, więc razem właśnie tutaj z firmą Stelanti z Filantropii i miastem Katowice, posadziliśmy taki pierwszy las. Tak, w sumie to wyszło dosyć naturalnie, myślę, można powiedzieć, w odpowiedzi głównie no, na te zmiany klimatyczne, na to, żeby to miasto faktycznie miało czym oddychać. Tak jak mówię, było to dość takie naturalne i poszło dosyć szybko i sprawnie, żeby to wszystko zorganizować. A proszę powiedzieć, jak wygląda w ogóle sytuacja zieleni w Katowicach? Czy tych terenów zielonych jest zbyt mało? Czy może w niewłaściwych miejscach one są zlokalizowane? No bo rozumiem, że skoro pojawił się pomysł mikrolasów, to znaczy, że ta zieleń jest potrzebna. Ja myślę, że tak naprawdę w każdej przestrzeni dużych miast ta zieleń jest potrzebna i zawsze będzie jej gdzieś tam, myślę, za mało. I to jest nie tylko jakby ocena moja jako pracownika Zakładu Zieleni Miejskiej, ale przede wszystkim mieszkańców. Ta pomoc mieszkańców jest bardzo istotna, dlatego że oni wskazują faktycznie takie miejsca, które my nie zawsze bierzemy pod uwagę, czy też po prostu przy jakby naszych siłach przerobowych nie jesteśmy do końca w stanie wyłapać w mieście. Ogólnie, jeżeli chodzi o takie podejście do zieleni, to ono na przestrzeni ostatnich lat, lat się bardzo, myślę, mocno zmieniło, dlatego że coraz więcej mówimy o odbetonowywaniu miast wykorzystywaniu innych technologii typu zielone ściany, zielone dachy tego typu elementy no i w Katowicach tak naprawdę my myślę co roku jakieś takie inne e ciekawe działania staramy się wprowadzić. No w tym roku są to mikrolasy. W ostatnich latach rozbetonowywaliśmy całą jedną ulicę, tak, Aleje Korfantego, gdzie zmniejszono ją w obie strony o jeden pas ruchu, żeby posadzić tam linię drzew wzdłuż torów tramwajowych. Zazieleniliśmy ulicę Warszawską, żeby przywrócić jej taki historyczny też wygląd, dlatego że ona kiedyś była faktycznie taką zieloną promenadą i do tego też w ostatnich latach wróciliśmy. Plus zakładamy nowe parki, już takie większe przestrzenie zielone. Kolejne są w planach. Prowadzimy konsument społeczne, aby takie parki powstawały, więc myślę, że taka potrzeba tego zazielenienia też jest i zawsze będzie. My nawet zresztą widzimy takim powiedzmy trochę kontrowersyjnym temacie deweloperskim. Developers gdzie też deweloperzy już starają się, aby na tych ich obszarach albo właśnie na ich budynkach w formie zielonych dachów chociażby pojawiały się te elementy zieleni, tak żeby jednak od tej betonozy gdzieś tam odchodzić, starać się, żeby to było bardziej zielone, bardziej przyjazne mieszkańcom, bardziej przyjazne środowisku. I zresztą no my robimy takich działań, no dużo, tak? no w tym roku znowu kolejne miejsca parkingowe w Katowicach też są likwidowane i w ich miejscach powstaną znowu zielone klomby, będą nasadzone drzewa, będą nasadzone byliny, więc tych działań, pomysłów przebywam. My się bardzo cieszymy, że możemy wprowadzić te mikrolasy. Nie ukrywam, że przeglądaliśmy się temu pomysłowi, tej metodzie już od dłuższego czasu, Dlatego, kiedy Fundacja się do nas zgłosiła, to naprawdę z wielką chęcią przystąpiliśmy do tego programu, tym bardziej, że im się również spodobał ten pomysł, żeby w każdej dzielnicy założyć taki las, tak? Bo to jest, myślę, właśnie to jest istotne, tak? Bo można zrobić jeden las w mieście, to tam po jakimś czasie efekty przyniesie. Ale jeżeli mamy możliwość, żeby tą ideę promować w ten sposób, przy okazji poprawiając warunki, zarówno pod względem środowiskowym, jak i myślę też estetycznym, czy nawet naukowym, tak? bo jednak sadząc mikrolas, tworzymy w mieście coś, czego normalnie nie ma. Tak? Tworzymy faktycznie las. Oczywiście Katowice są pod względem wyjątkowe, bo one są w ogromnym otoczeniu lasów, ale no żeby zobaczyć, jak taki las rośnie, to no trzeba udać się do lasu, trzeba się temu przyglądać, a jest to proces wieloletni. Natomiast to, że my to robimy w tej metodzie mijałaki, czyli sadzimy dużo i ciasno, nie lubię tego określenia, ale tak to myślę, że trzeba nazywać, to my też ten wzrost przyspieszamy. Jeżeli dobrze pamiętam, z badań pana mijałaki wynikało, że taki las, który normalnie, żeby pełnić jakby swoje takie faktyczne funkcje, potrzebuje 200 czy lat, żeby te drzewa miały pewien konkretny rozmiar, konkretną siłę, to w przypadku lasu Mijałaki to się okranisza już do 20-30 lat. Więc tutaj jest ta różnica tego kolosalna, a dwa, że te lasy po dwóch, trzech latach stają się zupełnie samowystarczalne, więc jakby cała kwestia ich utrzymywania, pielęgnacji, którą mamy na początku, tak? no bo to jednak musimy to podlewać, zaglądać, czy to się wszystko rośnie tak jak należy, to po trzech latach nam to odchodzi i to się po prostu naturalnie rośnie i tak mówię, można to obserwować. Na pewno wpłynie to, raz, że na bioróżnorodność, dwa, że ptaki, owady, powiedzmy, te wszystkie zwierzęta, fauna, która normalnie w lesie, znaczy, przepraszam, w mieście, występuje, powiedzmy, w małych ilościach, czy w konkretnych przestrzeniach, też nagle się może pojawić w centrum miasta. Więc ja myślę, że Każda metoda, która wprowadza jakiś stopień innowacyjności czy inne podejście do zieleni w mieście zawsze znajdzie swoje zastosowanie. Tylko no, tak jak mówię, też że to robić z głową, z wiedzą i myślę też z jakimś takim bardzo dużym zaangażowaniem. Nas bardzo cieszy to, że przy tych lasach my to robimy z wolontariuszami, z mieszkańcami miasta. Zresztą dużo akcji tak naprawdę w Katowicach odbywa się przy udziale wolontariuszy, co nas bardzo cieszy, że mieszkańcy też się w to angażują. Wyzwania środowiskowe są teraz bardzo duże, zwłaszcza w takich miastach jak Katowice czy Warszawa. Proszę powiedzieć jeszcze na koniec o ogólnej działalności One More Tree Foundation. My tak naprawdę powstaliśmy w odpowiedzi na ten klimat, na te zmiany klimatu. Naszym główną misją jest posadzenie miliona drzew. Natomiast nie zajmujemy się tylko i wyłącznie sadzeniem, bo organizujemy również warsztaty ekologiczne, różne sadzenia właśnie łąk kwietnych, czy tutaj właśnie takie mikrolasy, więc mamy dużo naprawdę aktywności. Też nie można powiedzieć, że działamy sami, bo właśnie działamy z firmami, z samorządami, z gminami, z działami właśnie zieleni i również jak najbardziej zależy nam na tym, żeby włączać w te nasze działania tą lokalną społeczność. Już mieliśmy wiele... Eventów, wydarzeń, yy, gdzie właśnie sadziliśmy z czy to dzieciakami ze szkół, czy to z seniorami, czy z jakimiś y, osobami z y, niepełnosprawnościami, więc tutaj każda osoba jest u nas mile widziana i każda osoba może się włączyć do takiej akcji, więc na tym również nam najbardziej zależy. No co, działamy dalej, mamy nadzieję, że będzie tego jak najwięcej yy, i że będziemy mogli się rozwijać i razem zazieleniać ten nasz, naszą piękną planetę. A zatem życzę Państwu wszystkiego dobrego i życzę, żeby Katowice stawały się coraz piękniejsze i coraz bardziej zielone. A gośćmi programu pierwszego Polskiego Radia byli pani Michalina Droszcz z fundacji One More Tree oraz pan Michał Szafraniec z Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach. Bardzo dziękuję. Kłaniam się. To dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Polskie Radio. Jedynka.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 I już żyć bez siebie Przestaliśmy umieć Czy to tylko moment, bo nie Było nam sądzone, by znów spotkać się W takiej chwili serce się nigdy nie my kiedy mówi ko To tylko moment, to Było nam sądzone, by znów spotkać się W takiej chwili serce się nigdy nie myli Kiedy mówi, kocham się Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia i magazynu Eureka. Jesteśmy teraz w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, a wraz ze mną jest pan Konrad Pyzel, pełnomocnik dyrektorki muzeum do spraw wystawy stałej, ale także współkurator ekspozycji, która dzisiaj ma swoją premierę. Wystawa zatytułowana jest Poza szlakiem. Rowerowe podróże Marii i Piotra. I pierwsza moja uwaga jest taka, gdy mówimy o Marii skłodowskiej kiri, myślimy o Nagrodzie Nobla, o znajomości z Albertem Einsteinem, o Instytucie Radowym, no o promień o oczywiście, o doktoracie. Przyznam się, że rower nie jest naturalnym skojarzeniem. Zgadza się, ale to jest takie odkrycie, że nawet wybitni naukowcy mają jakieś życie prywatne i coś robią, jak już wychodzą z tego laboratorium. No i rzeczywiście, Maria Skłodowska-Curie, także ze swoim mężem Piotrem Curie, byli pasjonatami sportu. Tak jak pisała Maria w swojej autobiografii, że dla nich możliwością takiego oddechu od dusznego laboratorium, no możemy sobie wyobrazić, te warunki nie były komfortowe, a pracowali dużo, że właśnie możliwością takiego oddechu były wycieczki rowerowe, bliżej, gdzieś wokół Paryża, ale także kiedy mieli więcej czasu w wakacje, wyprawiali się zdecydowanie dalej po Francji. Jeździli na tych rowerach m.in. po Brytanii czy overni, także no, zjeździli naprawdę kawał kraju. Nie bez przyczyny wystawa ymm, ma swoją premierę dzisiaj. Proszę powiedzieć, dlaczego? Dzisiaj obchodzimy ważne święto, obchodzimy je po raz pierwszy. Jest to pierwszy dzień przyjaźni polsko-francuskiej, której ambasadorami są właśnie nasi nobliści, nasi uczeni, ta para, o której opowiadamy, czyli Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie. Proszę powiedzieć, jak ta wystawa powstawała, bo jakby to powiedzieć, źródłem, czy może no, pierwszym takim skojarzeniem z wystawą jest zdjęcie. Słynne zdjęcie, czy właśnie niezbyt słynne? Wydaje się, że słynne, chociaż nie do końca znane, tak bym powiedział. Tak jak często bywa ze zdjęciami, które gdzieś tam krążą w tej infosferze i w tych takich publikacjach naukowych, ale to zdjęcie znajdziemy też w różnego rodzaju materiałach. Nawet możemy sobie kupić koszulkę czy bluzę właśnie z tym zdjęciem rowerowym w internecie, jak dobrze poszukamy, natomiast tak jak to właśnie często bywa, patrzymy na coś. I już tak nie do końca zdajemy sobie sprawę ze wszystkich, ze wszystkich kontekstów i dla nas to zdjęcie, gdzie właśnie Maria i Piotr ze swoimi rowerami tak dumnie pozują, bardzo też profesjonalnie ubrani, właściwie w pełnym stroju. Maria ma nawet na szyi, jak się uważnie przyjrzymy, <coughs> gwizdek właśnie do ostrzegania tutaj podczas, podczas jazdy. To zdjęcie, tak się uważało do tej pory, powstało krótko po ich ślubie, bo wiemy, że oni mogli kupić sobie te rowery dzięki temu, że jeden z krewnych w ramach prezentu ślubnego podarował im pewną kwotę pieniędzy. I tak napisała właśnie Maria w swojej autobiografii że za te pieniądze od jednego z krewnych kupiliśmy rowery. Więc do tej pory wydawało się, okej, okay, wzięli ślub pod koniec lipca 1895 roku, no to pewnie tam tego samego dnia następnego ubrali się już z tymi rowerami, ciach, mamy sesję fotograficzną i wszystko jest jasne. No ale właśnie ważne spojrzenie na to zdjęcie pokazuje, że nie do końca. I takim pierwszym znakiem zapytania tutaj był wygląd ogrodu. To jest ogród przy domu rodziny Curie w So, pod Paryżem. No i jak się przyjrzymy, co tam dokładnie kwitnie, to się okazuje, że te rośliny, przede wszystkim irysy, nie mogą tak wyglądać pod koniec lipca czy, czy, czy w sierpniu, że to jest ogród wiosenny, więc tak naprawdę prawdopodobnie to zdjęcie wykonano w następnym roku. I to pokazuje, że okej, okay, oni mogli kupić rowery, kupili je zapewne krótko po ślubie, ale te rowery są już w pewnym sensie wyposażone i oni sami wyglądają, użyję takiego wyświetlanego określenia, jak z żurnala, ale rzeczywiście ich stroje są takie, jakie powinny być stroje nowoczesnych rowerzystów wówczas pod koniec XIX wieku. Wydaje się, że kupowali to po prostu krok po kroku przez kolejne tygodnie i miesiące i właśnie w następnym roku, 1896, w tym pięknym wiosennym ogrodzie uznali, że są gotowi oni i ich rowery, żeby właśnie zrobić tą sesję, z której właśnie to najsłynniejsze zdjęcie jest pierwszym, które Państwo zobaczą wchodząc na naszą wystawę. Rower na tej wystawie jest symbolem czegoś więcej. Nie jest tylko jakby przedmiotem sportu, rozrywki, tak jak dzisiaj, chociaż pewnie nie wszyscy by się zgodzili, ale wtedy, na przełomie XIX-XX wieku, rower był czymś znacznie więcej, zwłaszcza jeżeli mowa o kobietach. Zdecydowanie. Na wystawie nawet zobaczymy wyeksponowany jeden z cytatów, gdzie mamy jasno stwierdzone, rower jest tym przedmiotem, który wówczas zrobił najwięcej dla emancypacji kobiet. Dlaczego? Bo przede wszystkim zapewnił im niezależność. Jest to jednoosobowy środek transportu, który pozwala dojechać właściwie bez czyjegokolwiek towarzystwa, właściwie tam, gdzie się chce i kiedy się chce. Rower po prostu dawał poczucie wolności w tym najszerszym znaczeniu tego, tego słowa. Poczucie wolności, które było też bardzo ważne dla Marii i Piotra, tak jak zresztą tytuł naszej wystawy, Poza szlakiem. Wiemy, że oni jeździli szlakami, ale też często zdarzało im się... Gdzieś tam intencjonalnie zabłądzić, yy, skończyć swoją podróż gdzieś tam późnym yy, wieczorem, potem się przemieszczać po zmroku. Więc te maszyny tak naprawdę dosyć nowoczesne, bo jak zobaczymy to są rowery, które mają już napęd łańcuchowy, równe koła yy, i pneumatyczne opony. Mówiąc tak najprościej, na takim bicyklu o nierównych kołach pewnie większość z nas by dzisiaj nie pojechała, albo pojechałaby bardzo krótki odcinek. Na takim rowerze, jaki mieli Maria i Piotr, może nie byłoby nam tak łatwo jechać, bo on na przykład, nie wiem, ma ostre koło, nie ma przerzutek, ale dalibyśmy radę. On już wygląda dosyć podobnie w takim ogólnym zarysie do tych rowerów, które, które mamy dzisiaj. Także wtedy, pod koniec tego XIX wieku, takie rowery, też tak wyglądający rowerzyści, jak Maria i Piotr, to jest zdecydowanie pójście z duchem czasu. A wiadomo, kto był większym miłośnikiem rowerów? Czy Maria, czy Piotr? Trudne pytanie. No cóż, oczywiście w pewnym sensie można powiedzieć, że, też użyję kolokwialnego wyrażenia, że trochę Maria trzymała stery tego małżeństwa, dlatego że Piotr był takim trochę pięknoduchem, często nieobecnym, gdzieś tutaj na ziemi pochłoniętym różnego rodzaju sprawami z sprawami naukowymi, też pochłonięty przyrodą, to Maria prowadziła na przykład zapiski, wydatki rowerowe, więc nie wiem kto był większym fanem sportu. Natomiast na pewno tutaj taką osobą, która wydaje się bardziej, nie wiem, planowała te trasy logistycznie, bardziej planowała wydatki, chyba jednak była Maria Skłodowska-Curie. Dodajmy też może, że dla niej, dla nich to nie był jedyny sport jaki uprawiali. Maria Oprócz tego, że jeździła rowerem, wiemy, że jeździła na łyżwach, uwielbiała kąpiele, całkiem dobrze pływała. Małżeństwo Curie jest też znane z tego, że podczas wakacji, pod koniec XIX wieku, które spędzali w Zakopanym, oboje weszli na rysy. Co może nie jest wyczynem alpinistycznym, ale jest jednak wyczynem, który naprawdę należy docenić. Także myślę, że tutaj też i na tym polu, nie tylko naukowym, oni się świetnie dogadywali. A proszę jeszcze powiedzieć, co na wystawie jest ważne. Oczywiście wszystko jest ważne, ale może co najbliższe panu, albo o czym było najtrudniej opowiedzieć. To myślę, że to jest ten moment, kiedy trochę będzie o kuchni wystawy, bo to jest tak, jak pewnie często bywa z wystawami, że zaczyna się od takiego stwierdzenia a zróbmy taką jakąś prostą, przyjemną wystawę, nie za dużo. I punktem wyjścia, na który właśnie chciałem zwrócić uwagę, jest animacja. Niespełna 3 minuty. Wspaniała animacja wykonana przez Zofię Brzezińską z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dla której inspiracją są te nieliczne zapiski Marii, gdzie wspomina właśnie trasy rowerowe, jakieś ich wspomnienia jej czy Piotra właśnie z tych podróży rowerowych. I to w połączeniu z taką inspiracją, wrażliwością na malarstwo tego czasu, przyłomu XIX-XX wieku, pozwoliło artystce na stworzenie animacji, gdzie właśnie te okruchy wspomnień mieszają się z takimi właśnie malarskimi inspiracjami. I tę animację będzie można na naszej wystawie obejrzeć. Wygodnie usiąść na pufach w naszej sali i dać się trochę ponieść temu klimatowi, który jak sądzimy towarzyszył też podróżom Mali i Piotra. A ta cała reszta na wystawie powstała trochę później, bo uznaliśmy, że oczywiście film jest piękny, ale też trzeba opowiedzieć właśnie skąd te rowery, gdzie jeździli, więc na wystawie można też zobaczyć rower z tego czasu, z lampą rowerową, można zobaczyć rekonstrukcję stroju cyklistki, więc można tak trochę bliżej poczuć jak oni dokładnie jeździli i jak właśnie wyglądali podczas swoich podróży rowerowych? Można mieć wrażenie po zobaczeniu wystawy, że sport i nauka to bliskie światy. Czy to jest jakaś taka ukryta idea tej wystawy, tej ekspozycji, czy właśnie to jest taka osobliwość przede wszystkim Marii Skłodowskiej-Curie i jej męża. Myślę, że tak. Chcemy powiedzieć, że szczególnie właśnie w ich przypadku, a pewnie jeszcze bardziej w przypadku Marii, to była taka druga strona jej osobowości. Bo to było coś, co zapewniało jej oddech, na co była też bardzo wrażliwa przyroda. Przykładowo, kiedy wyjeżdżała, a Maria Skłodowska-Curie dosyć często jeździła po świecie, nie tylko po Europie z tego, co wiemy, relatywnie mniej ją interesowały zabytki, tego typu monumenty, nawet jak chciano jej pokazać tego typu rzeczy, to ona czasem zwiedzała, czasem była tym mało zainteresowana, przede wszystkim była zainteresowana nauką, uczoną konwersacją, ale kiedy miała chwilę wolną, to przyroda. Tak? Wiemy, że podczas spotkań Ligi Narodów w Genewie, komisji, w której brała udział, przedkąpała się w Jeziorze Genewskim. Wiemy, że dla niej to było rzeczywiście niesłychanie istotne i też wiemy, że zaraziła tą pasją swoje córki, bo i Irena, i Ewa jeździły na rowerze, kąpały się, pływały, często w listach do matki np. wymieniały, że ja teraz już pływam szybciej niż ktoś tam, zrobiłam niezłe postępy, więc matka też uznawała, że warto napisać do córki, że ona też gdzieś tam przepłynęła jakiś odcinek. także. No na pewno chcemy powiedzieć, że to ich życie nie kończyło się właśnie w laboratorium, że to nie była ta, tak jak kojarzymy, taka zasuszona pani w czerni, właściwie taka trochę eteryczna, gdzieś tam nad tymi swoimi kolbami i próbówkami, że ona wychodziła z tego laboratorium, miała swoje życie, a ten sport był bardzo ważną częścią jej życia. A powiedział pan Konrad Pyzel z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę, do usłyszenia, ale przede wszystkim do zobaczenia tutaj w Warszawie u Państwa w muzeum przy ulicy Freta. Zapraszamy bardzo serdecznie. Wystawa jest czynna do końca listopada, a także będą jej towarzyszyć i spacery, i podróże rowerowe. Śladami Marii po Warszawie, także proszę śledzić naszą stronę media społecznościowe. Wokół wystawy będzie się sporo działo. Program pierwszy Polskiego Radia. Przed nami jeszcze jeden historyczny temat. Zachęcam do pozostania z nami. Niezmiennie słuchają Państwo jedynki i magazynu Eureka. Łączymy się teraz z dawną stolicą Polski i panem Tadeuszem Grajpelem, historykiem drukarstwa, drzeworotnikiem i popularyzatorem kultury oraz techniki. Dobry wieczór, kłaniam się. Dobry wieczór, kłaniam się również. Może doprecyzuję, pan Tadeusz jest teraz w Krakowie, a do końca miesiąca w Bibliotece Jagiellońskiej trwa wystawa w warsztacie dawnego drzeworytnika. To jasne, że ta wystawa przenosi nas w przeszłość i to dosyć przeszłość odległą, bo, bo chyba drzeworytnictwo w Europie to... Końcówka średniowiecza, początek czasów nowożytnych, zaraz pan o tym opowie. Może na początku, czym jest drzeworytnictwo i dlaczego ono jest tak wyjątkowe i czym pana ujęło, jeżeli można tak powiedzieć, bo od wielu, wielu lat właśnie popularyzuje pan to rzemiosło i wiedzę właśnie o drzeworytnictwie. Zgadza się. No, drzeworytnictwo rzeczywiście jest niedocenianym, ciągle absolutnie unikatowym rodzajem no krótko mówiąc rzemiosła na pewnych etapach sztuki, artyzmu, ale spełniało też ku zaskoczeniu wielu funkcje, które znamy doskonale z własnego życia od wielu, wielu tysięcy lat. Człowiek lubi ładnie wyglądać. Dlaczego o tym mówię? Zaraz uzasadnię. Otóż proszę Państwa najstarsze zachowań zastosowania drzeworytu, pomijając już pewne aspekty szczególne wcześniejsze, to od 10 tysięcy lat druk na tkaninie. Wtedy pojawia się tkanina i takie wycinane jeszcze krzemiennymi narzędziami klocki są. Od razu dla purystów wyjaśniam, że również były to stemple gliniane, ale drzeworyt również jak najbardziej funkcjonował. Przyrodzoną naszą cechą wewnętrzną, potrzebą jest to, żeby rzeczywiście w oczach otoczenia i własnych wyglądać dobrze, więc tak naprawdę drzeworyc ma swoje źródło w pewnej potrzebie, jednocześnie, można złośliwie powiedzieć, próżności, ale tak po prostu jest i będzie. Wycinane ornamenty nawet na pierwsze tkaniny w rejonach powiedzmy sobie Anatolii, obecnej Turcji, znajdowane były i te, również te gliniane w dużych ilościach, potem na wyspach Morza Śródziemnego, te pierwsze neolityczne tkaniny były w wielu wypadkach zadrukowywane. Nie było to zjawisko masowe, ale się skutecznie rozwijało. Rozwijało. rozwijało się również przechodząc już w ścisły drzeworyt w kontekście sztuki i zdobnictwa starożytnego Grecji, Rzymu, czyli źródłach naszej kultury. Dzisiaj przekonujemy się nawzajem obrazem w mediach, sądząc, że to jest wynalazek naszych czasów. Otóż nie. To ma bardzo głęboką tradycję. I teraz proszę państwa, drzeworytnictwo również wchodzi w świat, mój ukochany świat, dawnej książki. Książka początkowo przepisywana była również Iluminowana i w ogóle ilustrowana ręcznie. Kiedy pojawiają się potrzeby, pojawia się bardzo wyraźna zmiana. Próbuje się zastosować do tego drzeworyc. Przykładem tego jest używana w XV wieku, tylko wtedy, tylko w tym wieku, metoda sporządzania tak książki białorytowej, uczenia mówiąc ksylograficznej, czyli po prostu całe karty książki do czytania, wycinano ich treść mozolnie, litera po literze, potem postaci, ponieważ 99% to były kwestie religijne, moralitety, sztuka umierania i parę innych rzeczy, więc mamy wspaniałą plastykę religijną, a to tańce śmierci, a to sąd ostateczny i tak dalej, i tak dalej. Wybitne grafiki i oczywiście to wszystko połączono i tego troszeczkę było. Natomiast, proszę Państwa, pojawia się kolejny etap. Tym kolejnym etapem jest, proszę Państwa, wynalazek mistrza Gutenberg. I teraz bardzo ważna informacja. Szanowni Państwo, wbrew różnym rozpowszechnionym informacjom o zgrozo również w podręcznikach i podobnym czasami z ambicjami przekazie nigdy nie było żadnych drewnianych czcionek, czegoś podobnego. Gutenberg się tym nie zajmował. Robił te wszystkie czcionki z metalu. To jest ważna informacja, bo te fantazje się powielają nawet w podręcznikach. Ale dlaczego to jest ważne? Te technologie się spotkały. Sam Gutenberg, tworząc przełom całej naszej cywilizacji w formie szczionki, z której składamy dowolne teksty, drukujemy niewyobrażalne ilości. Dość powiedzieć, że średnio obliczamy, to tak symbolicznie, ale prawidłowo brzmi dziennie. Gutenberg na swojej prasie z szczionki drukował tyle tekstu, ile powstawało po roku pracy kaligrafa. No to już nam coś powinno powiedzieć, prawda? Ale on niczego nie ilustrował. On zgodnie z systemem myślenia, systemem prawnym i wszystkim innym, pracował tylko i wyłącznie w metalu. Prawo cechowe i inne systemy zabraniały człowiekowi sięgania po obce narzędzia w miejscach, gdzie w dawnej książce były jakieś ilustracje, iluminacje zostają o puste miejsce. Iluminacje, czyli na przykład dekoracyjny drzeworyt, który byłby, w późniejszym to się tak się stało, był inicjałem dekoracyjnym, przepięknym, mniej czy bardziej rozbudowanym. Panie Tadeuszu, tak? proszę powiedzieć, bo ówcześni drzeworytnicy, powiedział pan, że byli znakomitymi rzemieślnikami, nierzadko pewnie dobrze wykształconymi, chociaż nie zawsze, ale byli także artystami? Powiedzmy tak. To jest bardzo wyraźne rozróżnienie. Tak nikt ich nie traktował. Proszę Państwa, wracamy do tego systemu cechowego, żeby pokazać równocześnie pewną moją bardzo osobistą motywację. Otóż proszę Państwa, wykonałem w życiu, jak obliczyłem, na wystawie jest jakieś 670 drzeworytów. Trochę więcej jeszcze jest w pracowni. Nie mówię tego dla przechwałki, tylko proszę Państwa, w tych wszystkich pracach jest około dziesięciu odtworzonych, wyciętych drzeworyt w 15-16 wiecznych znanych autorów cechowych. O co chodzi? Proszę Państwa, jedną z najważniejszych motywacji była rzecz następująca. Jeżeli ktoś nie należał do cechu, nie istniał. Nie miał żadnej ochrony prawnej, jego imię i inne podobne rzeczy nikogo nie interesowały, nie były znane. Mamy wtedy już jakieś cechy malarskie, powiedzmy sobie artystyczne, do których należą tak wybitne postaci z dziejów drzeworytu jak, nie wiem, Dürer, Kranach, Vogelmuth czy inni, prawda? I oni rzeczywiście tworzyli szkoleni w warsztatach specjalnych przygotowanych, to powstawały wręcz kombinaty graficzne i oni byli traktowani no, tak jak dzisiaj człowiek po dobrej akademii artysty. Natomiast problem polegał na tym, że państwa, że ci ludzie kształcili się jakby samoistnie. Oczywiście o żadnych szkołach nie ma mowy w tym wypadku, ponieważ 99% przyworytów przez setki lat było wykonywanych anonimowo. Nikt tego nie traktował jako rzeczy jak my dzisiaj do powieszenia w galerii, na ścianie i tak dalej, tylko to była ilustracja książkowa albo utylitarny druczek, nie wiem, właśnie obrazka świętego albo agitacji politycznej do rozprowadzania w publicznych miejscach. Natomiast Natomiast ich imion nie znamy. Mnie to bardzo zabolało, kiedy rzecz jako historyk książki analizowałem, orientując się w pewnym momencie, że patrzę na dzieła wybitne. Oczywiście te żyworyty były różne co do poziomu, ale zdarzały się dzieła wybitne artystycznie i nagle się okazuje, że zarówno właściciel, yy, czyli yy, prowadzący drukarnię, wspaniały drukarz, jeden, drugi, trzeci, a w zasadzie wszyscy, miał, jak nasz krakowski Florian Ungler, około 40 żyworytników przez lata pracy, którzy stworzyli tysiące fenomenalnych ilustracji. No niektóre były, powiedzmy sobie, jakości, ale nigdy poniżej przeciętnej, ale powiedzmy sobie jakieś takie, ale to były rzeczy genialne. I nagle się okazuje, że pan Ungler, jak wszyscy inni drukarze, bardzo dbał o to, żeby mógł tych ludzi wstrętnie wykorzystywać. Nie interesowało nikogo, kim oni byli. Mamy nazwisko wydawcy, mamy nazwisko drukarza i tak dalej, edytora, natomiast nie mamy danych tych ludzi. I to mnie troszeczkę zabolało. Postanowiłem tych zapomnianych, zapoznanych często artystów wyciągnąć na światło dzienne. To byli samoucy, ale cóż to znaczy? Wszyscy wtedy uczyli się warsztatowo. Dürer też. Prawie 100% ilustracji książkowych, różnego typu grafik użytkowych, tworzyli ludzie, o których niczego nie wiemy. I to postanowiłem w pewnym sensie naprawić. Tak to mniej więcej wygląda. Kończąc te przydługie wywody, naprawdę wypada mi dopełnić mojej własnej przyjemności i zaproszenia Państwa. Ja jestem w Bibliotece Jagieleńskiej z wystawą do końca miesiąca. Niestety nie jestem cały czas. Przyjeżdżam tutaj w czwartek, piątek i sobotę. Prowadzę warsztaty, ale również z chęcią goszczę Państwa. Zapraszam do Krakowa i poszukać troszeczkę. Ja jestem w dyspozycji, prowadzę wiele zajęć w wielu muzeach. Natomiast tu krakowskie to nie tylko dla studentów i innych osób przybyłych, ale dla Państwa z wielką przyjemnością, ale głównie zobaczycie Państwo świat dawny przedstawiony w drzeworycie na przestrzeni kilkuset lat, jak powiedziałem. Raczej odwiedzający są zadowoleni z tego, co widzą, zaskoczeni, ale jest to bardzo miłe. Zapraszam jeszcze raz. A zapraszał i opowiadał pan Tadeusz Grajpel. Bardzo panu dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia w Krakowie. Dziękuję bardzo. Ja także bardzo dziękuję za to poniedziałkowe spotkanie. Kolejna eureka już jutro po godzinie 19 i poprowadzi ją Katarzyna Kobylecka. Życzę Państwu spokojnego wieczoru. Jakub Domoracki. Jedynka Polskie Radio. Organizację pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.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 towarzystwami autyzmu, które stanowiły ważne źródło inspiracji. Mieliśmy bardzo dobrą konferencję w stronę modelowych rozwiązań. Alina Peżanowska, prezeska Fundacji. Tam prezentowaliśmy nasz krakowski model wsparcia całodobowego, czy domu, w którym mieszkają osoby. I to w nurcie, teraz ta, tak często się to mówi, deinstytucjonalizacji, czyli żeby tworzyć miejsca życia w środowiskach lokalnych, bez tej instytucjonalnej otoczki, a wręcz miejsca domowej. Fundacja tworzy świat przyjazny rodzinom osób z autyzmem, wspierając je w wielu obszarach, odciąża w czynnościach opiekuńczych, wspiera finansowo i służy konsultacjami. Zasady szerzymy wiedzę na temat spektrum autyzmu, a tym bardziej w miesiącu kwietniu, który to miesiąc jest miesiącem świadomości autyzmu. I w tym miesiącu zresztą mamy zaplanowane jeszcze spotkania różne, wymianę doświadczeń między różnymi organizacjami i urzędnikami i dyrektorami różnych ośrodków w Krakowie. Oprócz szerzenia wiedzy popularyzowania to prowadzimy też szkolenia i jeździmy też w różne miejsca szkoląc, jak i przyjmujemy osoby na wizytach studyjnych, organizujemy konferencje również międzynarodowe. Jeżeli Państwo macie chęć, to zachęcamy do wspierania Fundacji.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 Emilia Kleszczewska, zapraszam na wiadomości z dróg. Sytuacja na trasach jest już bardzo dobra. Zakończył się popołudniowy, poniedziałkowy szczyt komunikacyjny i w tym momencie nie ma już praktycznie żadnych utrudnień. Odnośnie głównych tras, autostradowa dwójka, odcinek Łódź-Warszawa na wysokości Łyszkowic. dokładniej. Kierowcy mogą minimalnie zwalniać, to ze względu na trwające niezmiennie prace drogowe. Dojazd do Katowic już od kilku godzin jest utrudniony. Korek już niewielki, ale cały czas mimo wszystko jeszcze jest. Zaczyna się na wysokości Mesłowic i to odcinek A4. Po kilku godzinach odblokował się odcinek prowadzący od letnicy do węzła Gdańsk. Port tam, jak było już wspomniane, był bardzo gęsty korek, wręcz zator. W tym momencie droga w stronę Pruszcza Gdańskiego nie powinna sprawić kierowcom większych problemów. W komunikatach cały czas jawią się dwie informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Krajowa dziewiętnastka Bielsk-Podlaski do miejscowości Boćki to trasa na 122 kilometrze dokładniej. Przed 17. zderzył się tam samochód ciężarowy z ciągnikiem rolniczym i do tej pory można tam przejechać, ale wyłącznie w sposób naprzemienny. Prace trwają także w województwie lubelskim Siedlce Łuków na wysokości Gołaszyna. Także chwilę przed 17. zderzyły się tam dwa samochody ciężarowe i droga jest zablokowana. Jeszcze naprawdę dużo samochodów ustawia się na przejściu z zachodnim sąsiadem, przejściu granicznym. To miejscowość Jędrzychowiczka i tam oczekiwanie na przejazd może się wydłużyć. Jak zawsze polskie radio kierowców czeka na informacje od słuchaczy. Numer telefonu to 22 513 11 11 i jest on cały czas dostępny.